Jesteście gotowi na przełom w historii telewizji, podcastingu, a na rewolucję w historii wszechświata. Y Moment. Tak, słucham. No. Cześć. A gdzie wy jesteście? I gdzie wracacie? Ale teraz robię rewolucję. Wiesz? W internecie. No, no, właśnie naciskam guzik wyślij w serwisie YouTube. Mhm, no. Tak, no, zjadę na obiad. Mhm. Tylko czy mogłabyś polać je dużą ilością masła? Mhm, i posłodzić 17 łyżek cukru? Mhm, no magii też możesz dać. Dobra, no muszę naprawdę, prowadzę audycję. Ping. W takim razie zaczynamy nową erę. Er Żarłoka. RZ. Właściwie to można by nazwać ten odcinek RZ. Czyli Radio Żarłok. Tylko proszę was, nie zadawajcie pytań. Czym będzie zajmować się Żarłok TV? <śmiech> Dzisiejszy odcinek RZ jest nagrany po to, aby powiadomić was o konkursie, jaki zrealizowałem ja wraz ze swoim żołądkiem. <śmiech> o, słuchajcie, słuchajcie. Właśnie przykupiłem sobie statyw z taki. Statyw, kurde, który mogę przykleić sobie do czoła. Taki na, taki lepiec, taki... Przystawka normalnie i mogę sobie go wyjąć na którą chcę strony świata. Więc mogę sobie do czoła przykleić ten statywnie i mikrofon zaczepić na statywie i od razu pod gębę podsadzić. Mogę iść przez miasto nawijać podcast 24 godziny na dobę, dopóki nie padnę. No i staty zdążył już odpaść. Ja cię sunę, 27Z -a na to wyboliłem. Dobra, ale koniec pitolenia, bo teraz przedstawiam konkurs zorganizowany przez Żarłok TV, gdzie możecie wygrać trzy książki. A jako, że jest to we współpracy ze Stephen King pl są to książki związane ze Stevenem Kingiem. Uwaga, podaję nagrody. Książka Doktor Sen. Stephen King powraca do leśnienia swojego największego przeboju. I jest to sequel leśnienia napisany nie wiem rok temu? Druga rzecz to jest, to jest gadżet Cadillac 63, zabawka z okazji. Książki Stevena Kinga, Dallas 63. Resorak, jeśli macie dziecko, możecie dać mu, albo jak wygracie, to możecie spylić na Allegro za tryliony, żyliardy żilionów. Żlotych. Tak. A do tego zestawu z Cadillaciem jest kryminał Peter May. Wydawnictwo Albatros pod tytułem Czarny Dom, Mocny, Ostry Kryminał. Trzecia nagroda, ale sadzę jak, sadzę ja cię sunę. Trzecia nagroda, słuchajcie, to jest dobra nagroda. Co, co, ale co to było, zapomniałem. <grych> Komiks, proszę bardzo, tu tyle komiksiarzy. Proszę bardzo, już się szykujcie do konkursu, a będzie to konkurs bardzo przyjemny. Komiks Mroczna Wieża. Tytuł Zdrada, czyli komiks oparty na jednej z serii, sagi Stephena Kinga, czyli Mroczna Wieża, gdzie Stephen King wziął się za pisanie fantastyki i science fiction. to posmodernistyczne bajerowanie Stephena Kinga i komiks, słuchajcie, gruba oprawa, zafoliowany nówka, a bo zapomniałem powiedzieć, że Doktor Sen to jest wyladanie unikatowe. Więc nawet jak nie czytasz Stephena Kinga, to weź se facet udział w tym konkursiku, ale również, mo, jak nie czytasz Kinga, to po prostu potem spylasz, to nic cię nie obchodzi, spylasz na Allegro, zarabasz miliony dolarów, wyjeżdżasz na Hawaje i do końca życia po prostu masz luz w rajtuzach, człowieku. Czego więcej chcieć? No, jeżeli chcesz czegoś więcej, to napisz w komentarzu. Najlepiej od razu napisz w komentarzu na moim kanale, bo ja w ogóle... Teraz w ogóle... Dobra, dobra. A teraz... Mhm. I właśnie odpadła mi przesawka ze statywem. Nie wydałem pieniądze w błoto. A pisali, że do kilograma utrzyma. Mhm. Tak, dyktafon 5 gramów, Kurcze. Nie, po prostu dno. Tak więc, klasyka. Do każdej z książki dokładam losowo wybraną klasykę, słuchajcie, klasyka, doskonałe książki. Książka Sokół Maltański, kryminał, znakomity, klasyczny kryminał, na podstawie którego powstał film z Humphreyem Bogartem. <śmum> Coś pięknego. Druga pozycja gratisowa, bonusowa. Doktor Jekyll i Mr. Hyde. Klasyczna powieść grozy. Słuchajcie, no świetna, świetna rzecz, świetna rzecz. Facet ma rozwojenie jaźni, jest i zły, i dobry jednocześnie. Ja pierdolę. To właśnie spadło. Nie, nie, nie. No i nie wiem, czy zgłaszać to teraz do reklamacji? Ja Ta przyssawka się przyczepia, ale w ogóle nie działa. Przecież na czyste to... Ja kręcę, nie, no i tak to jest, słuchajcie 20 złote poszło w... ostatnią szansę daję mu, na wodę przylepiłem, żeby wygrać coś z tych książeczek, czyli łącznie będzie trzech nagrodzonych należy wejść w linka facebookowego podanego pod tym odcinkiem jest to fanpage strony stevenking.pl jest tam konkurs w którym jest pytanie, zaraz powiem jakie pytanie. Należy udostępnić ów wpis na swoim fanpage'u. Sorry, jeśli nie masz Facebooka, no przepraszam najmocniej. Nie masz Facebooka, po prostu nie ma cię, nie istniejesz. Eee. Przynajmniej na Facebooku udostępniasz ten wpis i w tym wpisie dajesz odpowiedź prawidłową. A jaka jest prawidłowa odpowiedź? No to ja wam nie powiem. Ale powiem wam pytanie. Pytanie jest takie. Należy obejrzeć film pierwszy na kanale Żarłok TV, czyli impreza w Biedronce, gdzie nakręciłem po prostu, no nie wiem, gdzieś tak z 50 muszek owocówek latających sobie po, po szafkach z pieczywkiem. Obejrzeć ten filmik. To jest z fabułą. Do tego dorobiona jest fabuła. I odpowiedzieć na pytanie, kto odgrywa Biedronkę? jaka postać odgrywa Biedronkę albo aktorka. I teraz jest podpowiedź, co to za aktorka i co to jest za postać, bo ona również wzięła udział w słuchowisku. W słuchowisku sprzed półtora roku albo dwóch lat, które montowałem ludzi, jak ja się namontowałem z tym słuchowiskiem, to normalnie chyba dwa miesiące montowałem. Świetne słuchowisko na podstawie opowiadania Stephena Kinga, Słuchajcie, no coś pięknego, musicie to posłuchać. Tak więc ja już teraz kończę. Zostawiam was najpierw ze specjalistą od Stephena Kinga, który przez kilka minutek wprowadzi was, co to za opowiadanie, skąd się wzięło. I następnie polecam założyć sobie słuchawki na uszy, Rozsiąść się wygodnie Zamknąć oczy Czy do snu sobie położyć posłać słuchowiska I wyłapać głos I powiedzieć, który to głos właśnie ze słuchowiska Robi za głos Biedronki Oczywiście chodzi o Biedronkę sklepową Tak, sklepowa Biedronka Biedronka jest nie niskie ceny O to chodzi Dzień, niskie ceny. Konkurs do niedzieli łącznie Czyli jeszcze dzisiaj Jeśli słuchacie tego w niedzielę Właśnie teraz, dzisiaj, na kombina to jeszcze jest szansa. Do niedzieli łącznie macie czas, żeby udostępnić i napisać w komentarzach. Wśród prawidłowych odpowiedzi zostaną rozlosowane książki, czyli łącznie będzie trzech wygrańców. Odejdź ze świata i zagnaj się, wsiąknij w świat znakomitych książek, które będziesz mógł przeczytać i nie ma cię na świecie, nie potrzebujesz Facebooka, nie interesują cię sąsiedzi, w ogóle czytasz książki, jesteś, jesteś mistrzem. A teraz... Zapominasz o wszystkim i wchodzisz w świat znakomitego słuchowiska. To jest po prostu, jeżeli nie chcesz wziąć udziału w konkursie, nie chcesz za darmo dostać książek, to sorry, to, to współczuję, to przynajmniej napisz, jak ci się podobało słuchowisko. Jedziemy! Um, play with us. The Glass Floor to opowiadanie, którego pierwsza publikacja miała miejsce w magazynie Starling Mystery Stories w 1967 roku. Było to też pierwsze profesjonalnie wydane opowiadanie Kinga. Pierwsze, które ukazało się drukiem i nie było to ani w domowej robótki gazetce, ani też w żadnym zinie. Jako pierwszą publikację ogólnie Uznaje się opowiadanie Byłym nastoletnim rabusiem grobów, wydane ostatecznie pod tytułem W półświecie grozy, które pewnie też prędzej czy później, a zapewne prędzej niż później, weźmiemy tutaj na warsztat. The Glass Floor, czyli lustrzana podłoga, jest natomiast pierwszym opowiadaniem, za które King otrzymał honorarium, a była to kwota w wysokości 35 dolarów. Sam King, zapytany o to, jak zaczynał jako pisarz, powiedział: "I sold a story called 'The Glass Floor,' which was a kind of Poesque tale, tale, uh, to a magazine called 'Startling Mystery Stories,' one of the last of the pulps. That was in uh, 1969. I was 22, and it was uh, $35." King powiedział też, skasowałem wiele czeków na wyższą kwotę od tamtego czasu, ale żaden nie dostarczył mi takiej satysfakcji. Ktoś w końcu zapłacił mi za coś, co wydobyłem z mojej głowy. Jak słychać w przytoczonej wcześniej wypowiedzi, autor pomylił się, jeśli chodzi o rok wydania, ale idealnie podsumował to opowiadanie, mówiąc, że jest w klimacie tekstów Edgara Alana Poe. W tym samym wywiadzie dla Sky News King wypowiedział się też na temat tego, jak wyglądał jego warsztat pisarski za dziecka. When you're a kid, you're a little bit like milk in the refrigerator. You take the flavor of whatever is next to you in there. So that uh, if I was reading westerns, I wrote westerns, and if I was reading science fiction, I wrote science fiction, and if I was reading horror, I, I wrote horror. And uh, I uh, read more horror than anything else, and so I I wrote more. Kiedy jesteś dzieckiem, jesteś troszeczkę jak mleko w lodówce. Przechodzisz smakiem wszystkiego, co jest tam obok ciebie. Jeżeli czytałem westerny, pisałem westerny. Jeżeli czytałem science fiction, pisałem science fiction. A jeżeli czytałem horror, pisałem horror. A czytałem więcej horroru niż czegokolwiek innego i tak też pisałem ich najwięcej. King nigdy nie ukrywał fascynacji opowieściami niesamowitymi poego czy filmami Hammera, luźno nawiązującymi do pierwowzorów literackich. I we wczesnych opowiadaniach Kinga bardzo widoczna jest właśnie ta fascynacja. A lustrzana podłoga jest świetnym przykładem takiego tekstu. To jest już znacznie ambitniejsze opowiadanie niż miniaturki, które przeczytałem w poprzednim słuchowisku, napisane nie przez trzynastoletniego, a prawie dwudziestoletniego pisarza. A to kolosalna różnica. Mimo wszystko nadal widać, że autorem jest młody pisarz i nadal trzeba się tym tekstem bawić. Przedruk lustrzanej podłogi ukazał się w 1990 roku w 298 numerze magazynu Weird Tales. Stephen King napisał wtedy specjalny wstęp do tego opowiadania, którego nie będę tutaj przytaczał w całości, ale w dużym skrócie przewodzi mu myśl, nie jest tak źle jak myślałem. King pisze o tym, że zaproponowano mu wprowadzenie poprawek w oryginalnym tekście, ale nie skorzystał z tego i ograniczył się tylko do zmian kosmetycznych, bojąc się, że jeśli zacznie poprawiać to opowiadanie, to w konsekwencji napisze je na nowo. King wypowiedział się też dokładniej na temat treści i jakości opowiadania, pisząc Pierwszych kilka stron opowiadania jest niezgrabnie i kiepsko napisane. Wyraźny produkt nieukształtowanego umysłu gawędziarza ale ostatni kawałek spłaca dług lepiej niż to zapamiętałem. Jest coś prawdziwie ekscytującego w tym, co czeka na pana Wartona we wschodnim pokoju. Przypuszczam, że jest to co najmniej część powodu, dla którego zgodziłem się dopuścić tę w dużej mierze nie będącą niczym nadzwyczajnym pracę do przedruku po tylu latach. Jest ona przynajmniej symboliczną próbą stworzenia postaci, które są czymś więcej niż wycinankami z papieru. Wharton i Reinhardt są przeciwnikami, ale żaden z nich nie jest tym dobrym czy złym. Dostrzegam osobliwe echo lustrzanej podłogi w całkiem świeżej pracy zatytułowanej Policjant Biblioteczny. Ta krótka opowieść będzie opublikowana jeszcze tej jesieni w zbiorze nowel pod tytułem Cztery po północy i wydaje mi się, że jeśli ją przeczytacie, zobaczycie co mam na myśli. To było fascynujące widzieć ten sam obraz przychodzący do mnie po tylu latach. Dalej King wypowiada się na temat powstania lustrzanej podłogi, pisząc Pamiętam jak wpadłem na ten pomysł. Przyszedł mi do głowy tak jak zazwyczaj przychodzą, czyli przypadkowo, bez żadnych fanfar czy dźwięków trąbek. Obraz w mojej głowie był tak intrygujący, że napisanie opowiadania stało się koniecznością. Nie napisałem tego dla pieniędzy. Napisałem je, żebym mógł dostrzec więcej. Oczywiście nie dostrzegłem tak dużo, na ile miałem nadzieję. Wciąż istnieje luka pomiędzy tym, co mam nadzieję, a co faktycznie udaje mi się osiągnąć. W dalszym ciągu mam jednak z niego dwie wartościowe rzeczy. Sprzedaną historię po pięciu latach odmów i trochę doświadczenia. My dzisiaj przedstawimy wam tę historię nieco inaczej niż poprzednio. I słówko my jest tutaj kluczowe. Tym razem ja ograniczę się tylko do roli narratora, a w bohaterów, którzy narodzili się w umyśle młodego Stephena Kinga, życie tchną inne osoby. Ale listę od zostawmy sobie na sam koniec. Finałowy montaż dzisiejszego odcinka także nie jest moją zasługą. Wykonał go Łukasz Skóra i wszelkie ewentualne ochy i achy proszę kierować w jego stronę. Mówię ewentualne, bo ja sam jeszcze nie miałem przyjemności słuchać finalnej wersji, i jestem niezmiernie ciekawy, jak historia, która ujrzała światło dzienne 45 lat temu, sprawdzi się w naszej interpretacji. Zapraszam zatem wszystkich na podróż do starego budynku. Zapraszam jednocześnie na podróż w czasie, w którą ja także na chwilę się udaję. Zamknijcie oczy, koniecznie załóżcie słuchawki i delektujcie się tą historią. King. Lustrzana podłoga. 1967. Narrator Hubert Spandowski, Reynard Witold Kuźma, Warton Łukasz Skóra, Wiz Grażyna Nadmorska. Worton, trzymając kapelusz w dłoni, ruszył powoli w górę szerokich schodów, wyciągając przy tym szyję, żeby mieć lepszy widok na tę wiktoriańską potworność, w której umarła jego siostra. Ogromne, rozwlekłe mauzoleum. Zdawał się wyrastać ze szczytu wzgórza jak przerośnięty, nadgniły mu homor, ze wszystkimi ścianami szczytowymi i sterczącymi czarno-okiennymi kopułami. Ostro nachylony i pokryty gątami dach, wieńczył mosiężny wiatrowskaz, będący zmatowiałą podobizną spoglądającego z ukosa małego chłopca, jedną ręką zakrywającego oczy ku uciesze Ortona, który dzięki temu nie musiał ich oglądać. Znalazł się na werandzie. Dom znajdował się wprost przed nim. Nad drzwiami znajdował się różany świetlik. Wharton ledwie dostrzegł datę, wyrzeźbioną na szkle. Drzwi nagle się rozwarły. Słucham! Gospodyni wpatrywała się w niego. Była stara, odpychająco stara. Jej twarz wisiała na czaszce jak miękkie ciasto, a ręka, którą trzymała na drzwiach tuż ponad łańcuchem, była groteskowo powykręcana przez artretyzm. Wyobraził sobie, że czuje słodkawy odór rozkładu, Emanujący z pomiętego jedwabiu pokracznej czarnej sukienki, którą miała na sobie. Pan Reynard nie widuje się z nikim, jest w załobie. A. Jej oczy rozszerzyły się lekko, a luźna linia ust poruszyła się wokół krawędzi pustych dziąseł. Chwileczkę. Zniknęła, zostawiając uchylone drzwi. Worton wpatrzył się w mglisty półmrok, w którym zalegały meble z machoniu. Wygodne fotele z wysokimi oparciami, tapczany obite końskim włosiem, wysokie biblioteczki z wąskimi półkami, fantazyjnie ozdobiona boazeria. Pomyślał. Nagle wysoka postać wyłoniła się z mroku. Miała pochylone ramiona, głowę wypchniętą do przodu i głęboko osadzone, przygnębione oczy. Antony Reynard wyciągnął rękę i odpiął łańcuch. Wharton wkroczył w mgliste wnętrze domu, przyglądając się z ciekawością mężczyźnie, który poślubił jego siostrę. Miał mocno podkrążone, sine oczy. Ubranie, które miał na sobie, było pomięte i wisiało bezwładnie, jakby stracił sporo na wadze pomyślał Worton. Domknął powoli drzwi, zamykając Ortona w zgniłych ciemnościach domu. Wykonał niezdecydowany ruch ręki. Zdawało się, że chce coś dodać. Nagle jednak zamknął usta. Kiedy odezwał się ponownie, było oczywiste, że pominął coś, cokolwiek miał wcześniej do powiedzenia. Zabrzmiało bardziej szorstko niż zamierzał. Reynard westchnął i przytaknął powoli głową. Poprowadził go w głąb salonu i wskazał na fotel. Worton zapadł się w nim głęboko i odniósł wrażenie, że fotel chce go prędzej pożreć niż dać oparcie. Reynard usiadł obok kominka i wyciągnął papierosy. Podsunął je bez słowa do Wortona, ale ten potrząsnął głową. Reynard zdmuchnął zapałkę i wyrzucił ją do kominka. Wylądowała na ozdobie jednego z hebanowych rusztów pod drewno, wyrzeźbionym gargulcu, który wpatrywał się w Wartona oczami opuchy. Przełknął głośno ślinę. Spuścił głowę i położył rękę na czole. Gargulec ze swoim przysadzistym tułowiem i spłaszczonym pokrytym sadzą łbem chytrze na niego spoglądał. Jego pysk był wyszczerzony ku górze w dziwacznym uśmiechu, a ślepia zdawały się przekręcać z jakiegoś poufnego dowcipu. Wharton odwrócił z wysiłkiem głowę. Reynard zgasił w połowie wypalonego papierosa. Worton poczuł, jak w niewytłumaczalny sposób jego spojrzenie wędruje z powrotem w stronę rusztu. Pomyślał Worton. Reinhardt wstał nagle i górując nad nim rzekł. Worton również podniósł się z fotela. Worton zdezorientowany potrząsnął głową. Co sugerował? Że Anton Reynard zamordował jego siostrę w tej krypcie z czasów rewolucji amerykańskiej? Że znajduje się tu coś bardziej złowieszczego niż zacienione kąty i ohydne gregulce? Przez chwilę zapłonął w nim gniew, po czym zgasł, pozostawiając jedynie beznadziejny i tępy smutek. Sędziwa gospodyni wyłoniła się z mroku w korytarza. Kolacja gotowa, panie Reynard. Wharton potrząsnął głową. Jak pan sobie życzy. Obróciła się, by odejść. Tak, panie. Louise powłóczyła nogami z powrotem do pokoju, oblizując usta wilgotnym językiem. Tak. Tak, panie. Jej oczy zalśniły ochoczo. Ona czyściła, czyściła wschodni pokój. Znała się na malowaniu. O tak. Z tego co pamiętam, pan Reynard nie brał w tym udziału, ponieważ. Luis przerzuciła niepewnie wzrokiem z jednego na drugiego. Tak, panie. Ponownie zobaczył błysk w jej oczach, gdy przygotowywała się do przekazania cennej historii. Pan Reynard nie lubił, gdy ktokolwiek wchodził do wschodniego pokoju. Mówił, że to niebezpieczne. Chodzi o podłogę. Posadzka jest szklana. To lustro. Cała podłoga jest lustrem. Wharton obrócił się w stronę Reynarda, czując krew napływającą mu do twarzy. Warton był świadomy obecności Louise, gapiącej się na nich i gromadzącej plotki, niczym wiewiórka orzechy. Tak, panie. Louise ruszyła niechętnie w stronę korytarza, po czym zniknęła w cieniu. Reynard opadł gwałtownie na krzesło i zapatrzył się w ciemność spowijającą sufit. Złość i żal wzrastała w nim niczym para w imbryku. Coś w spokojnej, beznadziei tego słowa sprawiło, że Worton podniósł wzrok. Reynard po raz pierwszy spoglądał mu prosto w oczy. Miał udręczone, dzikie spojrzenie. Worton poczuł, jak wkrada się w niego chód. Jego wzrok przebiegł ze szczerzącego się gargulca poprzez zakurzone, bezoczne popiersie Cycerona, wrogu rogu na dziwne rzeźby zdobiące boazerię. Usłyszał wewnętrzny głos. Tysiące żywych, dotąd nieczułych oczu zdawało się wpatrywać w niego z ciemności. Jego słowa zabrzmiały niczym bicie odległego dzwonu. Reynard poprowadził go holem, poprzez kuchnię, pustą jadalnię ze świecznikiem odbijającym ostatnie promienie dziennego światła, przez spiżarnię do ślepego, zagipsowanego końca korytarza. Nagle poczuł dziwne mrowienie na dnie żołądka. Zaczął mimowolnie. Zatrzymali się na końcu korytarza w mrocznych ciemnościach. Wyglądało na to, że nie było tam elektrycznego światła. Na podłodze Wharton dostrzegł wciąż wilgotną kielnię, której Reynard użył do zamurowania wejścia. Po jego głowie rozeszła się strofa z czarnego kota Edgara Alana Poe. Reynard wręczył mu kielnię. Worton popatrzył, jak odchodzi korytarzem. Miał złe przeczucia. Jego ręka to zaciskała się, co znów otwierała na uchwycie kielni. Twarze małego chłopca z wiatrowskazu, gargulca przy kominku i pomarszczonej gospodyni zdawały się zlewać i łączyć w jedną, szczerzącą zęby z czegoś, czego nie mógł zrozumieć. Z nagłym, pełnym goryczy przekleństwem rzucił się na ścianę, siekając miękki, świeży gips, dopóki nie natrafił kielnią na drzwi wschodniego pokoju. Grzebał gips, aż mógł dosięgnąć gałkę od drzwi. Przekręcił ją, po czym szarpnął naprzód, aż nabrzmiały mu żyły na skroniach. Przełamał się i w końcu rozdzielił. Drzwi otworzyły się ciężko, zrzucając za prawę niczym martwą skórę. Warton wpatrzył się w migoczące srebrzyście rozlewisko. Zdawało się jarzyć własnym światłem w lotnych i czarodziejskich ciemnościach. Wkroczył do środka niemalże oczekując, że zatonie w ciepłej i gętkiej cieczy. Lecz podłoga była solidna. Jego własne odbicie wisiało pod nim, przytwierdzone jedynie przez stopy, jakby stało na głowie w rzadkim powietrzu. Od samego patrzenia zaczęło mu się kręcić w głowie. Jego spojrzenie przesunęło się powoli wokół pokoju. Drabina nadal tam była sterczała z błyszczących głębi zwierciadła. Zauważył, że pokój jest wysoki. Wnętrze otoczone było pustymi regałami, które zdawały się nachylać nad Wortonem na skraju równowagi. Dodawały pokojowi dziwnego, zniekształconego efektu. Podszedł pod rabinę i wpatrzył się w jej dolną część. Miała gumowe podbicia, tak jak powiedział Reynard, i zdawała się być dość pewna. Złapał się na tym, że znowu patrzył przez podłogę. Nie, poprawił sam siebie. Uroił sobie, że wcale nie stoi na podłodze. Wisiał w powietrzu w połowie drogi między identycznym sufitem i podłogą, trzymany jedynie przez głupi pomysł, że jest na podłodze. To było nierozsądne, ponieważ jak przecież każdy mógł dostrzec, tam na dole była podłoga. Stał na podłodze, a to wszystko było niczym więcej jak tylko nieszkodliwym odbiciem sufitu. Zaczęło kręcić mu się w głowie i nagle poczuł przypływ nudności. Próbował odwrócić wzrok od srebrzyście połyskujących otchłani zwierciadła, ale nie potrafił. Nagle poczuł, że musi natychmiast stąd wyjść. Wharton rozejrzał się niezradnie wokół, ale zobaczył tylko szaleńczo nachylone regały, sterczącą drabinę i potworną przepaść pod jego stopami. Reynard przybiegł. Szara fala nudności zdążyła już podejść mu do gardła. Stało się, to zdarzyło się ponownie. Stanął w progu, gapiąc się na identyczne postacie, wpatrujące się w siebie na środku pokoju o dwóch sufitach bez podłogi. Zaskrzeczał przez suchą kulę nudności zalegającą mu w gardle. Luis wyszła z ciemności szurając nogami i wręczyła Reynardowi zakończony hakiem drąg. Sięgnął nim przez srebrzyście lśniący staw i złapał rozciągnięte na szkle ciało. Pociągnął je powoli w kierunku drzwi i kiedy mógł je już dosięgnąć, ściągnął ciało z haka. Utkwił wzrok w wykrzywionej z przerażenia twarzy i delikatnie zamknął wytrzeszczone oczy. Tak, panie. Obróciła się, by odejść, a Reynard wpatrzył się posępnie we wnętrze pokoju. Nie po raz pierwszy zastanawiał się, czy tam w ogóle było lustro. Mała kałuża krwi, która widoczna była na podłodze i suficie, zdawała się spotykać ze sobą w środku. Krew wisiała tam spokojnie i można było czekać wieczność, aż opadnie. Słuchowisko radiowe pod tytułem Lustrzana podłoga Montaż i seria Łukasz Skura i Hubert Pandowski. Łokasz Skóra Pomysł serii Hubert Spandowski